Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, co mroczne, straszne i tajemniczy. znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 18 czerwca 2016 roku. Słuchacie właśnie 86 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Szymas w pojedynkę będzie kolejna solówka. Co istotne, Szymas trochę odmieniony. Szymas trochę starszy, niekoniecznie dojrzalszy, bo z tym już nie bywa, ale na pewno... Przynajmniej jeżeli chodzi o datę w dowodzie, troszkę starszy, ale pomimo tego nadal w dobrym humorze, bo dwa dni temu w moje urodziny wystartował konglomerat podcastowy. Żarbok i skóra i mando Jerry. Trzymasz oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszam zapraszam zapraszam, zapraszamy. zapraszamy Tak w końcu nam się udało. I ten twór, ten projekt, o którym myśleliśmy już od dawna, naprawdę od dawna i nad którym pracowaliśmy też przez kilka ostatnich tygodni, w końcu trafił do sieci, miał swoje oficjalne otwarcie, poleciał wstępniak. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to to Stworzyliśmy dla siebie taką platformę, która archiwizuje wszystkie nasze dotychczasowe podcastowe dokonania, to znaczy nasze, czyli Jerego, Skóry, Żarłoka, Mando, moje, jak się okazuje, także Michaela, być może w przyszłości także innych osób. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na razie wystartowaliśmy właśnie w tym naszym ścisłym, konglomeratowym gronie i Macie właśnie całe to nasze archiwum wszystkich dokonań, plus w związku z tym już kombinat praktycznie no nie funkcjonuje już, jest właśnie też takim archiwum tylko dotychczasowych podcastów, to konglomerat przejmuje jego funkcję i teraz na nim będziecie mogli znaleźć nasze nowe nagrania nie związane stricte z naszymi prywatnymi projektami. Czyli jeżeli, nie wiem, Mando będzie chciał pogadać o czymś innym niż o Stevenie Kingu, czy ja o czymś innym niż o Horrorze, to usłyszycie nas prawdopodobnie właśnie w konglomeracie. Zresztą już teraz na chwilę obecną pewnie znajdują się tam dwa podcasty co najmniej nowe. E, chyba że jeden poleci dopiero za jakiś czas, bo nie wiem o której stronie będzie publikowany. Jeden to jest recenzja Wojny Bohaterów w wykonaniu Mando a drugi to jeszcze nie wiem co, to będzie chyba Wiedźmin Dom ze Szkłamando jutro też coś poleci, prawdopodobnie mój podcast tylko muszę go jeszcze zmontować No, więc będzie się działo, na pewno będzie sporo nowych treści może nie codziennie, bo aż tak to nie wyrobimy ale myślę, że co tydzień przynajmniej jakaś jedna nowa rzecz się tam będzie pokazywać, oprócz tych naszych stałych projektów więc śledźcie to na bieżąco a teraz wracamy do nawiedzonego, i tutaj, właśnie tradycyjnie zajmujemy się czymś związanym z grozą. A dzisiaj będzie to komiks bal. Bal, komiks portugalski, komiks europejski z Portugalii. Mam go tutaj przed sobą. Za scenariusz odpowiada Nuno Duarte za rysunki Joana Afonso. Nuno Duarte, Joana Afonso, komiks portugalski z 2012 roku. Bardzo ciepło przyjęty przez krytyków i teoretyczne czytelników. Rok później otrzymał dwie nagrody właśnie krajowe. Dla najlepszego scenarzysty otrzymał nagrodę Nuno Duarte, zaś Joana Afonso została uznana najlepszą rysowniczką i kolorystką. Więc wiecie, takie ważne nagrody. No i ja sięgnąłem po ten komiks ze względu na opis z tyłu okładki. Gdy robiłem jakieś większe zakupy książkowo-komiksowe, to przeglądałem wszystko, co tam było w kategorii horror. No i tutaj Najpierw opis może wam przeczytam, w ogóle tu jest taka grafika, takie drzewo jak gdyby trochę usychające i na nim jakieś trupy. Ja myślę, że to są po prostu zwłoki, teraz się okazuje po lekturze komiksu, że to są zombie, klimatyczny rysunek ogólnie i teraz właśnie opis z tyłu okładki, inspektor międzynarodowej policji ochrony państwa PIDE, zostaje wysłany, by zbadać szereg dziwnych zdarzeń związanych z powracającymi z zagrobu rybakami, którzy nawiedzają małą wioskę na wybrzeżu, żyjącą chorymi wierzeniami, mrocznymi tajemnicami i kompromitującymi sekretami. Bal to jeden z najbardziej docenionych przez czytelników i krytyków portugalskich komiksów i zdobywca sześciu branżowych nagród komiksowych oraz dwóch nagród krajowych 2013. Do polskiego czytelnika album trafia w wersji deluxe, wzbogaconej o dodatki z zakuli z procesu twórczego. Do dodatków przejdę później. I pod spodem mamy jeszcze blurb autorstwa Filipa Melo. Cytuję: To jest horror, wzbudzająca strach opowieść, idealna do opowiadania przy ognisku. No i wydarzyła się ona w Portugalii w czasach, kiedy wrogiem mógłby być nasz najbliższy sąsiad. Tak, w czasach w Portugalii, w czasach, kiedy wrogiem mógł być nasz najbliższy sąsiad. I to jest istotne, bo ten komiks, pomimo tej całej zajawki, tak naprawdę nie do końca jest y, horrorem komiksowym. Ta groza tutaj w jakiś sposób się pojawia, więcej o tym za chwilę, ale y, to nie one jest na pierwszym planie. Bardzo ważny, bardzo istotny tutaj jest ten kontekst historyczny. Akcja rozgrywa się właśnie w maju 1967 roku w Portugalii pod rządami Salazara pod rządami Antonio do Oliwiera Salazara, czyli dyktatora portugalskiego, twórcy tak zwanego nowego państwa, kraju o ustroju autorytarnym, tak, dyktatury, takim państwie konserwatywnym, nie faszystowskim, ale konserwatywnym, opartym na pewnych wartościach ideach chrześcijańskich i państwie też z bardzo rozbudowanym aparatem kontroli, aparatem policyjnym, i właśnie w tych konkretnych realiach rozgrywa się akcja tego komiksu. W tym nowym państwie, gdzie pojawia się PIDE, czyli Policja Międzynarodowa i Ochrony Państwa, tajna policja, policja polityczna, takie połączenie, nie wiem, z naszego punktu widzenia gestapo i SB, czyli wiecie, nielegalne aresztowania, brutalne przesłuchania, morderstwa, teczki, tego typu klimaty. I właśnie... Komiks rozpoczyna się nawet nie kadrem, tylko taką białą stroną z podobiznami, z rysunkami trzech głównych postaci: księdza, inspektora Pide i kobiety. która odegra ważną rolę w historii. I pod spodem mamy taką zajawkę, takie wprowadzenie. 1967. Wiadomość o przyjeździe papieża Pawła VI do Kowada Iria, Fatima, przewidzianym na maj, sprawia, że aparat państwa salazarowskiego. Niedogadujący się za dobrze ze Stolicą Apostolską, podejmuje środki, aby wizyta była wzorcowa i odbyła się bez incydentów. Jedno z działań polega na wyciszeniu lub demistyfikacji praktyk pokańskich i zjawisk nadprzyrodzonych w różnych częściach kraju. Czyli mamy to właśnie państwo Salazara, tak tą dyktaturę państwo oparte na wartościach chrześcijańskich, chcemy mieć dobre kontakty z papieżem, ze stolicą apostolską. Przyjeżdża papież, no i chcemy wyciszyć właśnie wszystko, co jest jakoś tam dla nas niewygodne. I w tym celu wysyłamy inspektora naszej tajnej policji na prowincję, na głęboką prowincję, do pewnej nadmorskiej miejscowości. I właśnie to nie jest jakieś tam piękne, turystyczne miasteczko, tylko taka niezbyt rozbudowana i rzekomo przeklęta osada i tam właśnie nasz twardostąpający po ziemi inspektor ma sprawdzić plotki dotyczące właśnie tych rybaków, którzy rzekomo wychodzą z morza tych takich specyficznych zombie no i właśnie to czyni, przyjeżdża na miejsce, oczywiście ludzie nie chcą z nim współpracować, są raczej nieufni, nikt mu nie chce pomóc. W końcu trafia na księdza, który jako jedyny zgadza się na jakąś tam formę współpracy, prowadzi go nad morze i tam nasz inspektor jest w szoku, bo jest świadkiem właśnie wyjścia tych dziwnych nieumarłych z morza bohater musi się jakoś ukryć potem postanawia zbadać tę sprawę dowiedzieć się dlaczego te zombiaki wychodzą z tego morza kto jest za to odpowiedzialny no, może jak to zwalczyć zostaje właśnie na miejscu i rozpoczyna swoje takie małe śledztwo Więcej nie zdradzę, bo to już by były spoilery, a dzisiaj spoilerować raczej mocno nie będę. No i teraz chciałbym po kolei omówić różne płaszczyzny na jakich można odczytywać ten tekst. Zacznijmy od grozy, bo to was pewnie najbardziej interesuje. Czy ten komiks jest horrorem, czy straszy? No właśnie nie. W serwisie Paradoks pojawiła się recenzja Marcina Andrysa i autor tam pisze, że te zombie są, tu cytat, przeklętymi istotami wzbudzającymi strach, obrzydzenie i ludzką bojaźń. I potem jeszcze dodaje, też cytuję, Bal posiada wszelkie cechy rasowego horroru no bzdura totalna, bo tutaj właśnie nie czuć tej grozy praktycznie w ogóle mamy te zombie w świecie przedstawionym i one w żaden sposób nie przerażają czytelnika naprawdę absolutnie nie a nawet bohaterów w świecie tej opowieści nie tyle przerażają co są dla nich zagrożeniem po prostu mogą ich zabić tak, pożreć, więc ludzie przed nimi uciekają ale nawet w świecie przedstawionym one nie są w jakiś sposób przerażający. Więc tego horroru to jest mało tak naprawdę. W całym komiksie pojawił się jeden moment, który był stricte taki horrorowy. Jeden kadr, a mianowicie ucięcie palca. I co ciekawe, to jest tak zupełnie... Poza tą historią, moment, pojawia się nagle, bez żadnej zapowiedzi i w związku z tym właśnie bardzo mocno razi czytelnika i aż z tym, kto im podskoczyłem. Genialna rzecz, ale to jest jeden kadr, taki niezwiązany z tą główną historią zupełnie. Tak naprawdę grozy tutaj nie ma. Jest za to coś innego, jest dramat. Jest dramat jednostki, po pierwsze. Mamy tutaj dość... Wyraźnie pokazany motyw straty, motyw śmierci, niezgody jednostki na śmierć innej jednostki, tak właściwie nawet ukazany na dwóch różnych przykładach. Mamy też dramat taki trochę kolektywny, grupowy pewnej społeczności, bo ta wioska jest właśnie taka trochę zaściankowa, zapuszczona, więc mamy tutaj właśnie tę taką zabobonność miejscowych. Widzimy, jak łatwo manipulować masami, tak niewykształconymi masami, jak łatwo wykorzystywać religię do manipulowania ludźmi? To jest ciekawy wątek. Ja to na ogół lubię w różnych tekstach kultury, ale tutaj słabo został ukazany. Na przykład omawiałem dla was kiedyś czarny wygon Stefana Dardy, tę tetralogię Stefana Dardy wydaną w wideografię. i tam właśnie wątek jakiejś tam zaściankowości grupy ludzi, która została zmanipulowana, która ma jakiś tam twój sekret i przez to też została ukarana przez los to zostało ukazane naprawdę tysiąc razy lepiej, pomimo tego już niektórzy właśnie krytykują prozę Dardy ja te jego pierwsze powieści bardzo lubię to, no mówię wam tam to zostało ukazane dużo lepiej tam jakoś rozumiałem dramat ludzi ich motywacje, czułem pewne napięcie, a tutaj tak sobie czytam, czytam, no widzę, tak dochodzi do tego, dochodzi do tego, w pewnym momencie się zastanawiam, chwila, co tu się dzieje co jest grane w ogóle, dlaczego e, e? serio no nie, no nie wyszło to do końca. Oprócz tego mamy jeszcze całą tę otoczkę historyczną i podobno ten komiks miał też w jakiś sposób rozliczać się z historią. I szczerze mówiąc tego totalnie nie czuję. I tak sobie pomyślałem może Trzyma to jest twoja wina, bo po prostu twoja wiedza na temat Portugalii jest zerowa niemalże. tak? Co ja wiem o historii Portugalii? No czegoś tam się uczyłem. Pewnie w w liceum, w gimnazjum, nie wiem nawet. Może gdzieś tam coś było o Portugalii. O koloniach na pewno coś było, ale czy o tych podróżach niezamorskich, tylko o odkrywaniu nowego świata. tak No to okej, okay, coś takiego się pojawiało, ale o współczesnej historii Portugalii nie wiem nic. No i myślałem, że to może moja ignorancja sprawia, że tego nie rozumiem. Tak sobie Ostatnio czytałem też Miłoszewskiego, Uwikłanie, no i tam pojawia się wątek SBC. I też pomyślałem sobie, że może, jak na przykład teraz jest tłumaczenie na angielski, w Stanach chyba została wydana książka, że ktoś z USA może nie zrozumieć tego wątku SB u Miłoszewskiego. Tak samo jak ja nie rozumiem wątku Pide u Duarte i Afonso. Ale myślę, że to jednak nie o to chodzi, bo nawet jak troszkę sobie poczytałem, to zobaczyłem, że no tak, mamy ten wątek inspektora, ale co z tego? Inspektor przyjeżdża na prowincję, nikt mu nie ufa. Ludzie nie chcą z nim współpracować. No to chyba logiczne, tak? skoro wiadomo, że się powie jedno złe słowo, no i dostanie się może kule w łeb. No to ludzie raczej wolą milczeć, trzymać się na uboczu. Tak nie ma w tym niczego szczególnego. Po drugie mamy tego naszego inspektora, tajnej policji, który ma pewnego rodzaju wyrzuty sumienia, rozterki natury moralnej, może coś takiego. No i wiecie, na pierwszy rzut oka świetna rzecz, nie facet jest postacią rozdartą wewnętrznie. Niestety jak się mu bliżej przyjrzymy, to się okazuje, że to rozdarcie sprawia, że jest też niespójny jest postacią niespójną i to już jest problem, bo facet czasami tak troszkę od czapy zaczyna mieć jakieś wspomnienia związane z pełnioną przez niego funkcją, właśnie rozterki moralne, zaczyna sobie przypominać jakieś straszne rzeczy, ale w samej tej historii on jest taki jakiś nijaki, no, nic nie robi, daje się łatwo też wyrolować tutaj. W sumie to jest tutaj, to mógłby być ktokolwiek inny w tej historii, te wspomnienia też chyba nie mają wielkiego wpływu na jego działanie tutaj. Do tego, jeżeli ma takie właśnie problemy natury psychicznej, to jak w ogóle sobie radzi w tej pracy jako ten inspektor tajnej policji? To wszystko nie ma większego sensu tak naprawdę i ja nie widzę tutaj w ogóle tego rozliczenia się z historią. Zresztą te recenzje, które przejrzałem faktycznie pomijały ten wątek całkowicie, więc ludzie, nie wiem, albo to celowo pomijali, albo też nie zwracali na to większej uwagi może w Portugalii czyta się to inaczej nie mam pojęcia, ale dla mnie no to jest zupełnie niezrozumiałe Tak, gdzie tu jest to rozliczenie się z historią mamy jakieś realia pokazane i tyle mogłyby być inne tak naprawdę Do tego y, cała ta historia jeżeli chodzi o wydarzenia zmierza do jakiegoś punktu kulminacyjnego pod koniec mamy kilka twistów no i fajnie, tylko, że te twisty też nie mają sensu zachowania inspektora Kobiety podejrzewanej o bycie powodem, dla którego te zombiaki wychodzą z morza, czy też księdza, który okazuje się być bardzo ważną postacią, nie są spójne, też nie trzymają się kupy. Scenarzysta próbuje nam wmówić pewne rzeczy, które nawet w świecie przedstawionym są abstrakcyjne. Tak naprawdę nawet zachowania całej społeczności jako właśnie tego kolektywu tej masy czy wszystkich zombiaków są bez sensu. Widzimy po prostu społeczność robi to, zombiaki robią to i się zastanawiamy, no dobra, ale dlaczego? No ale wiesz, to, to tak być nie powinno. No. no ale musimy to kupić po prostu na wiarę. I mamy jeszcze motyw tego tytułowego balu. Ja wam tydzień temu w Zajawce puszczałem piosenkę Mageli Rodowicz, Niech żyje bal, i tam mieście ten fragment, bo to życie, to bal jest nad bale. Tak właściwie to piosenka Rodowicz, nie, Rodowicz śpiewała, ale tekst chyba Osiecka pisała. W każdym razie w tym komiksie mamy po pierwsze zaprzeczenie tej tezie, czyli życie to nie jest taki bal, w którym po jednym tańcu następuje kolejny, w którym można dowiedzieć, jaki utwór poleci jako następny jakoś się przygotować. Nie, życie jest mniej przewidywalne nie da się go kontrolować i tak dalej. I mamy też bardzo ciekawy wątek balu jako metafory tajnego przesłuchania. To mi się akurat bardzo podobało chociaż przy pierwszej lekturze to nie było takie oczywiste i zrozumiałe. Chodzi o to, że Inspektor tajnej policji zaprasza właśnie podejrzanego do tańca. Takiego dwuosobowego tańca to może być dowolna osoba. Jako ten partner czy partnerka, ktoś bliski, ktoś obcy, ktoś niewinny albo jakiś złoczyńca, wyrok państwa i tańczy się, przesłuchuje się dopóki nie ustaną krzyki, błagania, wyznania, dopóki nie nastąpi cisza. Tak nie skończy się muzyka o co chodzi, no po prostu dopóki ktoś nie pęknie i nie wyśpiewa wszystkiego albo nie umrze i wówczas następuje cisza, ta cisza jest najgorsza no bo właśnie no wiemy dlaczego ewentualnie też można rozumieć ją jednak inaczej cisza jako przerwa w przesłuchaniu przerwa w tej pracy w tajnej policji, chwila spokoju tak, to może być też coś dobrego i cały ten wątek jest ciekawy, chociaż nie pasuje jakoś do tego komiks, mam wrażenie. Znaczy, fajnie się to analizuje, rozkmina już po lekturze, gdy na spokojnie mogłem sobie to wszystko jeszcze raz przejrzeć, porozmyślać nad tym, no to brzmi to ciekawie, ale w samym komiksie, no to właśnie pojawia się tak naprawdę na, nie wiem, dwóch stronach w środku i na samym końcu jest do tego drobne nawiązanie, które mnie nawet umknęło przy pierwszej lekturze. Więc, no wiecie. Słabo. Co do strony graficznej, to mamy tutaj najróżniejsze kadry, najróżniejszą, rozkład kadrów. Tak czasem mamy ich, nie wiem, ze 12 na stronę, czasem mamy jeden na całą stronę. Mamy też kadry nietypowe, gdzie coś, jakiś element wystaje poza kadr. W żaden sposób to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, fajna rzecz. Co do rysunków, są nierealistyczne zupełnie. Zresztą wrzuciłem Wam pewnie jakąś grafikę czy okładkę czy coś na stronę na bloga i na fejsa to widzieliście mniej więcej czego można się spodziewać rysunki są nierealistyczne, dość uproszczone kreska jest dosyć gruba zwłaszcza na pierwszym planie jest bardzo wyraźna czarna, gruba, w tle zaś kontury są dużo słabsze kolorystyka dominują czerwienie, pomarańcze brązy, często te właśnie barwy bardziej ciepło, ogniste są skontrastowane z jakimiś właśnie szarościami, czy takimi brązami też bardziej wyblakłymi, na przykład zombie są takie szaro-zielone, szaro-niebieskie i w pewnym momencie też ludzie z tej wioski są tak ukazani, czyli wiecie, to pokazuje, że ci ludzie też są takimi żywymi trupami. Nie do końca subtelne, no ale spoko. Problem polega na tym, że właśnie te rysunki są momentami nie do końca poważne. To nie chodzi o to, że one nie są realistyczne czy coś jakoś super, ale na przykład to, jak wyglądają zombiaki, one są takie pocieszne, takie wręcz zabawne. One by pasowały idealnie do jakiejś takiej komediowej, luźnej historyjki, a gdy tutaj, wiecie, teoretycznie to ma być horror, do tego właśnie ta otoczka historyczna i jeszcze ten dramat jednostki, społeczeństwa, no to jakoś mi się to gryzie, tak? Nie do końca mi to pasuje, taka właśnie szata graficzna do takiej właśnie historii. Przechodzą do podsumowania, a nie, jeszcze polskie wydanie, no to właśnie czytałem wam, że jest to edycja Deluxe, no i rzeczywiście jest Deluxe, Papier jest super. Komiks kosztuje 49 zł. Cena okładkowa na bonito, arosie, czytam.pl albo nieprzeczytany jest dostępny z dużą, dużą obniżką, bo ja go tam kupiłem właśnie. No i mamy te dodatki jeszcze. W ogóle komiks jest na świetnym papierze wydany. Bardzo ładne barwy wszystko wygląda super. Mamy dodatki. Po pierwsze teksty krótkie o autorach, po drugie oryginalne projekty i szkice bohaterów, odnośniki wizualne, czyli taki materiał zdjęciowy, na którym wzorowała się kolorystka i rysowniczka. Mamy informacje o głównych bohaterach, różne szkice, informacje o tym, na kim byli wzorowani z wyglądu. Mamy wstępne rysunki, fragment scenariusza, projekty stron, wstępne szkice okładniki. Okładki, okładki wydań portugalskich jest tego dużo jest też o tyle ważne, że tam się pojawiają informacje właśnie dotyczące troszkę tej Portugalii, tych realiów historycznych, co jest ważne do zrozumienia komiksu to wydanie jest ładne tak przy czym już teraz podsumowując no mam problem z poleceniem tego komiksu, bo w ogóle teraz mocno narzekałem mam wrażenie Trochę też dlatego, że nagrywam to po raz drugi, bo za pierwszym razem bateria mi wysiadła i tego nie zauważyłem. Jest późno w nocy i może przez to też moje negatywne emocje się wzmocniły. To nie jest tak, że ten komiks mi się zupełnie nie podobał. Problem polega na tym, że przy pierwszej lekturze ja miałem wrażenie, że dostałem taką byle jaką historyjkę, której jeszcze do końca nie rozumiem. Dopiero jak dzisiaj właśnie po tygodniu przerwy drugi raz go sobie przeczytałem i potem jeszcze przeglądałem te różne kadry, tak, sprawdzałem, gdzie który wątek powraca, to dopiero wtedy troszkę zacząłem się tym bawić. Tak Zaczęło mi to sprawiać trochę frajdę. Ogólnie myślę, że ten komiks mógłby być dobry, gdyby był dłuższy. Gdyby był dłuższy, bo on ma 64 strony to wydanie, a sam komiks, ja nie wiem, czy tu są numery, chyba są stron, sam komiks bez dodatków to jest ile? 49 stron. To jest o wiele za mało. Ta historia jest w gruncie rzeczy dość skomplikowana, znaczy skomplikowana, Wydarzenie jest niedużo, ale wiecie właśnie ten kontekst, tutaj wątek taki, tutaj wątek taki. I to jest za mało. Tutaj ledwie ten facet wkracza, wiecie, zanim my w ogóle zdążymy się z kimkolwiek identyfikować, to my ten komiks już dwa razy przeczytamy. Zanim wczujemy się w jakiś wątek, no to też tak naprawdę tutaj wątek jakiś jest prowadzony na dwie strony, trzy, cztery i potem już jest twist praktycznie, czy jakaś nowa ważna informacja. Yy, za szybko się to wszystko dzieje. Gdyby to miało, nie wiem... Może nie 200, ale ze 100-120 stron, i niektóre rzeczy można by bardziej rozbudować, podprowadzenia pod twisty też troszkę inaczej wykoncypować, inaczej rozplanować. To myślę, że to by była fajna historia. I też można by jednak troszkę zmienić tę kreskę, czy te tę... kolorystyka w sumie może już taka być, ale troszkę inaczej rozrysować to wszystko. To nie jest tak, że te rysunki są brzydkie czy coś, po prostu nie pasują do tej konkretnej opowieści, moim zdaniem. Może już nie będę dalej tego ciągnął, żeby nie powtarzać tego, o czym mówiłem wcześniej. Powiem Wam, że nie wiem, jeżeli lubicie komiks europejski, no to możecie po to sięgnąć, może Wam się to spodoba, ale jeżeli siedzicie raczej w historiach takich, nie wiem, superbohaterskich, w tych komiksach amerykańskich, no to wątpię, czy wy cokolwiek tutaj znajdziecie dla siebie jeżeli macie gdzieś historię Portugalii, czy też naszą historię, ale tę właśnie komunistyczną, esbecką, no to też nie wiem, czy <śmiech> znajdziecie tutaj cokolwiek dla siebie. No i ogólnie no szkoda, myślę, że potencjał był, był, był, był, istniał naprawdę, ale ostatecznie wyszło Coś średniego, no bo tak jak mówię, im bardziej się zastanawiam nad tym wszystkim, czytam to ponownie, to wtedy znajduję dużo fajnych rzeczy, ale z drugiej strony też znajduję masę głupot i widzę, że niektóre wątki nie mają sensu. Przykład taki jeden jeszcze na koniec. Okazuje się, że egzorcyzmy tutaj były na jednym kadrze prowadzone. W sumie fajny kadr, tylko że bez sensu, bo... Potem okazuje się, że osoba egzorcyzmowana no nie była opętana, tylko była pod wpływem jakichś tabletek, co też pojawia się po prostu w jednym małym dymku tak? i w ogóle nie jest rozwinięte dalej. A pod wpływem tych tabletek po prostu wyglądała ta osoba tak jakby wstąpiło w nią ze 20 demonów. W sensie wiecie zupełnie inna twarz, w ogóle postura ciała, włosy, wszystko się zmieniło. No i tak sobie myślę no ale no to co, ktoś... Jeszcze nieświadomie coś połchnął i taka zmiana, no w ogóle o co chodzi? No nie, nie, nie, mnie się to jednak nie podoba i nie będę już żeby tego ciągnął, jeżeli kupujecie to na własną odpowiedzialność, a ja będę dzisiaj kończył. Kurczę, nie chyba trochę chaotycznie było, ale już trudno, no późna godzina właśnie to wczesna, droga, równo druga w nocy jest. Dobra, ja kończę, bo to trzeba jeszcze szybko zmontować, wrzucić już już na bloga,